pisze pan Bogdan z Wrocławia. Kiedy zna się setki utworów w jej wykonaniu i nigdy na to się nie zwróciło uwagi, to jest to prawie odkrycie. Zwłaszcza wtedy, gdy inni twoi ulubieni wokaliści, wśród nich Anglicy i Amerykanie, śpiewają czasem z jakimś trudno zrozumiałym islandzkim akcentem. I niejaki sting, skądinąd niezwykły muzyk, choć z innej bajki, jest tu świetnym przykładem. Pan Bogdan z Wrocławia tak napisał. Państwo się w ogóle rozpisali płyną wspomnienia, no ale kiedy słucha się trzeciej płyty, trzeciego longplaya wydanego przez oficynę Werf 70 lat temu, no to wracają wspomnienia. Ella and Louis sztandarowa płyta Płyta, o czym, Jurku, wspominałeś, powstała w bardzo ciekawym momencie, bo takim pretekstem do wejścia do studia tego małego składu był, był koncert, był występ w tym amfiteatrze Hollywood Bowl w LA. No i Norman Grant wykorzystał tę chwilę i w studiu zebrał fantastyczny kameralny zespół. Kwartet w zasadzie Oscara Petersona. Z Herbem Elisem na gitarze, Rayem Brownem na kontrabasie i z Badem Richem na mm, perkusji. U nas dziś y, cztery utwory y, ze strony pierwszej. Moonlight in Vermont, They Can Take That Away From Me, Under a Blanket of Blue i Przed Chwilą Tenderly. Tak, puta. No też świetnie nagrana, w tym samym nie będę już opowiadał, bo to to samo studio, ten sam sprzęt, Kapitol, magnetofony Ampexa, mikrofony Neumana, także top ówczesnej techniki nagraniowej, jaki był dostępny. Wiadomo, Kapitol to, to bardzo wysoko budżetowa firma z najlepszym wówczas sprzętem nagraniowym, więc słychać, że to pięknie jest nagrane, chociaż mono, tak jak i pierwsza płyta, to, to są produkcje mono, ale świetnie grają. Płyta jak... ogromny sukces odniosła, jak wiemy. Ogromny, tak, tak. I zarówno wśród krytyków, jak i e, komercyjny. E, także rok później nagrano drugą płytę, która się nazywała Ella and Louise Again, która też świetnie e, wypadła. Więc nagrano potem trzecią, w 59. Porgy and Bess. Again, again and again and again, później i tak, tak, później tak. było. Jak zwykle w tle mam włączone radio, pisze pani Izabela. Radio, które towarzyszy mi przy różnych domowych zajęciach. Dzisiejsza audycja zupełnie oderwała mnie od zaplanowanych rzeczy. No i Ella Fitzgerald. Jej przepiękny głos zafascynował mnie podczas oglądania serialu Tylko Manhattan. Wtedy nie znałam jej twórczości. Wiedziałam tylko, że jest wielką damą jazzu. I zastanawiam się, jak to się stało, że jej piosenka stała się serialowym szlagierem. E, Niemniej do dziś wracam do tej piosenki, jak i do wielu innych jej utworów. A wracając do czaru czarnych płyt. Kiedy zaczynałam słuchać muzyki, powoli kończyły się czarne płyty. Wchodziły płyty kompaktowe. A wtedy ciągle zgrywałam płyty na kasety i słuchałam ich na łokmenie. Czarna płyta zawsze wyznacza pewien rytm słuchania. Strona A, strona B. Słuchanie czarnej płyty wymaga wejścia w jej rytm. Nie ma w niej auto rewersu. Ja wracam do tych starych płyt, szczególnie jazzowych, bo w naszym głośnym i szybkim świecie wprowadzają trochę harmonii i spokoju. Marzę jak bohater filmu Springsteen. Ocal mnie od nicości. O samochodzie zainstalowanym gramofonem. No pięknie, Pani Izabelo. Każdy z nas chciałby mieć taki samochód. Tak, jeszcze jedna fajna zaleta płyt winylowych to jest ograniczona, dla mnie przynajmniej, to jest ograniczona pojemność. To jest nie więcej niż 40 minut, co pewnie mówiliśmy o tym wielokrotnie już przy różnych okazjach, co powoduje, że rzeczywiście artyści, którzy produkują, produkowali płyty winylowe, no, mocno sami siebie cenzurowali, żeby wybrać najlepszy materiał, który, który wyprodukowali i właśnie je, ten materiał umieścić na płycie. Dzisiaj przy 80 minutach, czyli dwa razy więcej na płycie kompaktowej, już można czasem całkiem niepotrzebnie za dużo tego materiału umieścić, prawda? Dlatego, yy, dlatego wielu nowych yy, twórców, a także tych, którzy no biorąc to trochę w cudzysłów popełnili te błędy nadmiaru za długich płyt. Dzisiaj się z tego trochę wycofują i nie wykorzystujemy płyty kompaktowej w wielu przypadkach. Mamy mnóstwo premier, które trwają 35 minut, 40. No i bardzo dobrze. I bardzo, i bardzo Trudno dobrze. utrzymać koncentrację słuchacza, prawda? Przez dłużej niż 3 kwadranse. Tak. Y 5 minut po godzinie 14, duża czarna w dwójce, Dziś wspólnie z Jerzym Cichostępskim przypominamy Państwu pewne legendarne historyczne sesje wytwórni werw. No i teraz sięgamy po kolejną płytę. To będzie już Jurku stereofoniczna e, płyta za, zarejestrowana. 16 października 1957 roku. Wydawcy podkreślają i później krytycy opisując tę płytę, że cały materiał został, został zarejestrowany w ciągu zaledwie jednego popołudnia. No ale kiedy do studia wchodzą Coleman Hawkins, Ben Webster, Oscar Peterson, to mm, tak, musi, mm, tak musi być. Tak, to mistrzowie. Mistrzowie seksofonów tenorowych tutaj w pierwszej linii, i mówimy o longplayu, który nosi tytuł Encounters. Coleman Hawkins i Ben. Webster. Jeżeli pozwolisz, żebym tutaj e, jeszcze e, o koncepcie wydawniczym granca e, dwa słowa powiedział. Oczywiście. Bo tak, on był e, prekursorem i osobą, która wymyśliła e, te tak zwane songbooki, czyli, czyli księgi piosenek. I zaczęło się od Eli Fitzgerald, która śpiewała Colporter Songbook, później był e, Rogers and Hart Songbook. I wszystko oczywiście w wykonaniu Eli. Potem był Duke Ellington, Songbook i tak dalej. Więc były te Songbooki, a mhm. drugim takim jego pomysłem była seria Meets, al czyli Spotyka, albo Encounters. Czyli e, mamy albo właśnie Jerry Maligan Meets, Ben Webster, albo Coleman Hawkins, e, Encounters, Ben Webster. Także to jest druga taka jego jak gdyby pomysł wydawniczy na łączenie dwóch znanych postaci na jednej płycie pod nazwą właśnie, pod hasłem, że Spotyka. Tak, to jest, to jest znak też granca i wytwórni Werw. No i sięgamy po to, spotkanie, po to spotkanie gigantów. To nagranie spotkało się z, też ze wspaniałym odbiorem. Płyta należy dziś do takiego podręcznikowego przykładu mainstreamu. No i spotkania na szczycie dwóch saksofonistów, Tenorowym. Tutaj Coleman Hawkins był, był tym starszym, był tym, który prawda, wytyczał e, e, szkołę gry na tak. tenorze. 52 lata miał w trakcie nagrania, Webster 4 lata młodszy, 48, a potem już ekipa młodsza o wiele, bo Peterson tylko 32 i tak dalej. Natomiast chciałem powiedzieć o tym, o czym ty powiedziałeś, o tym jak ta płyta przyjęta jest bo Mam tutaj, sięgam do notatek W różnych szanujących się magazynach muzycznych AllMusic, Music, maksymalna nota 5 na 5 Słynny przewodnik, do którego lubimy się odwoływać Penguin Guide to Jazz Recordings Brytyjski, maksymalna ocena 4 gwiazdki i rzadkie wyróżnienie koroną E, także down downbeat, również e, maksymalna ocena 5 gwiazdek, e, podkreślając wartość historyczną zjednoczenia dwóch ojców chrzestnych saksofonu. Także widać, że, że w, no w zasadzie e, w każdym środowisku krytyków, czy to brytyjski, czy amerykański, ta płyta jest m, bardzo wysoko oceniana. Tak, i podkreślali też krytycy, że ona nie była pojedynkiem, bo często jeszcze był jeden taki znak e, jazzu akustycznego, Wersus, prawda, pojedynki y, solistów, a tutaj y, krytycy podkreślali, zresztą sam Norman Grant chciał połączyć tych dwóch artystów, aby stworzyć nagranie oparte na wzajemnym dialogu, y, szacunku, no bo kolemana y, Hawkinsa Ben Webster uważał za swojego ojca muzycznego, za ojca saksofonu, tenorowego, za tego, który wynalazł ten, ten instrument dla jazzu, dla improwizacji, pamiętajmy, że Ben Webster, który był największym też, jak, jak pisali niektórzy, naśladowcą Coleman'a Hawkinsa, do tego stopnia, że w 1934 roku Zastąpił go na, głów na stanowisku głównego solistu, solisty w słynnej orkiestrze Fletchera-Hendersona. To, to coś znaczyło, prawda? Tak, tak sobie przypominam teraz, bo mówiliśmy dwa miesiące temu o, o innym y, y, barytoniście, o Serdżu Czalofie. To jest ten sam okres, prawda? Wtedy, to jest ten sam okres. Wtedy Czalof był przez cztery czy pięć lat z rzędu w ankiecie rocznej downbeatu wybierany za najlepszego barytonistę y, jazzowego. Także y, także było, jeszcze Maligan tam był w tym, w tym środowisku, więc była ta wielka czwórka, prawda, która była w grze wtedy. Masz rację. A Maligan jest dziś z nami. Patrzę na, na jego okładkę. Tak. Ale to za chwilę. Na razie przepiękny blues kolemana Hawkinsa, blues for Yolanda, a następnie, następnie standard duetu Roger's Heart, It Never Entered My Mind. słodzimy dzisiaj w dużej czarnej. Coleman Hawkins i Ben Webster tak grali na saksofonach tenorowych. No i jeśli ktoś ma taki sound, takie brzmienie jak Ben Webster, no to chyba nie może się pojedynkować. To musi być dialog, to musi być rozmowa. I tak właśnie jest tutaj na tym albumie kolejna złota płyta jeśli mówimy o wytwórni Werw. Hawkins Webster, a razem z nimi Oscar Peterson, fortepian, Herb Ellis, gitara, Ray Brown, kontrabas i Alvin Stoller na bębnach. Październik 1957 roku. No i już piękne stereo piękne. lat 50. To samo studio. Ta sama ekipa, inny magnetofon Ampexa. I, i słuchajcie to nagranie troszkę inaczej brzmi. Ono jest. Półtora roku minęło od nagrania tej pierwszej płyty Eli, śpiewającej piosenki Cole Portera. I słuchajcie różnicę. Chociaż oczywiście ta płyta też była wydana w wersji mono, pod numerem MGV8327. A my słuchaliśmy. Stereo wydania, które miało numer yy, yy, katalogowy w werwie MGVS-6066. Płyną bardzo konkretne zapytania do ciebie, Jurku, od naszych słuchaczy, ale to, yy, to przekieruję je do ciebie poza anteną. Jest z nami Ari, nasz przyjaciel, który pisze tak. Długi czas we Wrocławiu. Na rynku był sklep muzyczny, słynny sklep, gdzie wtedy kupowało się kasety magnetofonowe. Kasety, które niekoniecznie miały licencję. Tam po raz pierwszy nabyłem kasetę Coleman'a Hawkinsa z balladą Body and Soul i długo, długo była to moja ulubiona kaseta w czasach nastoletnich. Do dziś mam sentyment do jego stylu gry. Świetny dziś temat w dużej czarnej. Bardzo, bardzo dziękujemy. Pani Irena napisała też pięknie o duecie Elli i Luisa. Ella chyba pojawi się za tydzień też, bo mamy pewną koncepcję, aby płynnie przejść do okresu późniejszego, tego kiedy Norman Grant sprzedał prawa do, do oficyny. To jest, to jest bardzo też ciekawa historia. Bardzo. A dziś, Jurku, sięgamy po jeszcze jeden fantastyczny, piękny duet saksofonowy. I tutaj zostaje z nami Ben Webster, który tutaj na tej płycie z kolei on jest tym guru, on jest tym mistrzem dla Jerry Maligana. Tak. To będzie spotkanie saksofonu tenorowego Webstera z barytonowym Maligana I mówimy o płycie no właśnie, sztandarowa płyta z serii spotkań. Meets tak. Jerry Mulligan meets Ben Webster. Po prostu taki tytuł. No i ikoniczna też okładka, którą, którą może e, pokażemy. I też kameralny skład, prawda? Tutaj tutaj bez gitary, tutaj po prostu kwintet z Jimmy Rowlesem przy fortepianie. Leroyem Vinegarem. Naszym ulubionym basistą. Nas, naszym odkrytym przez nas basistą. Dla siebie oczywiście go odkryliśmy, no bo to, to basista m, m, zacny. I Mel Louis tutaj na, na bębnach. Zauważ i też namawiam państwa do, do takiej obserwacji. Mianowicie były niektóre recenzje krytyków współczesnych grancowi krytyczne w stosunku do tego, że on prawie non-stop bazował na, na... Jeżeli nagrywał małe składy, to bazował na zespole e, Oscara Petersona, że ci muzycy w zasadzie akompaniowali każdemu soliście uh -huh. albo większości z nich i, i że ta muzyka momentami zaczynała się robić wtórna, bo ci sami ludzie, którzy nagrywali po dwie płyty dziennie, e, chciałbym powiedzieć taką informację. Werf odniósł taki e, sukces, że oni e, w 1959 roku wydawali już 150 albumów rocznie. To daje nam trzy albumy tygodniowo mniej więcej, średnio. No to jest produkcja niesamowita, prawda? Miał y, zakontraktowane studia y, Norman Grantz głównie w Los Angeles, albo w takim bardzo dobrym, prywatnym studiu Radio Recorders, albo głównie w Capitol Records. Te, które słuchaliśmy dzisiaj, to w większości Capitol. Y, y, y, I zwróć uwagę, jak Grantz tutaj słucha Maligana, który przychodzi, i, młody Maligan i właśnie... I, I właśnie chciałem tutaj do tego nawiązać składu, który wymieniłeś że ta. nie ma tutaj w ogóle tego sztandarowego, podstawowego składu zespołu towarzyszącego. Jest pianista Rawls, o którym już rozmawialiśmy kiedyś. I jest Leroy Vinegar, basista, który e, poznaliśmy go przy okazji dla Contemporary, który mm, słynął z takiego chodzącego basu, prawda? Nawet pamiętam, że na płycie Bena Cartera jego kompozycja nazywała się Walking Thing. Od takiego właśnie chodzącego. Także tutaj skład jest inny już. I, i ta płyta też inaczej gra. Y jako, jako zespół, prawda? Bo na poprzedniej Colmana Hawkinsa z Websterem słyszeliśmy zespół Oscara Petersona, akompaniujący, a tutaj nie będzie tego. Także powinno być. Zupełnie, zupełnie inny, inny tak. zespół. Tak, no celowo I... tak to zestawiamy, żeby pokazać. I y różnica y zderzyć. też wieku jest duża między saksofonistami, bo jak. Poprzednio pomiędzy Hawkinsem a Websterem ta różnica wiekowa nie była tak duża, bo wynosiła 4 lata. Tak, tutaj Maligan jest o 18 lat młodszy. Tu, na, podczas nagrywania tej płyty Webster miał 50 lat, a Maligan 32. Więc to rzeczywiście jest taka już bardziej relacja mistrz-uczeń. Chociaż to są wciąż, kiedy mówimy o tym z perspektywy lat i późniejszych dokonań tych gigantów, Wciąż to są ich bardzo wczesne płyty, nagrania, no ale tak, tak jak mówisz, 50-letni Ben Webster, tutaj absolutny guru, no, nawet weteran gorącej ery swingu i pamiętajmy, kiedyś kluczowy solista w orkiestrze Duke'a Ellingtona i ta płyta otwiera ta płyta rozpoczyna się właśnie tematem Strayhorna Orkiestry Ellingtona Chelsea Bridge no i nie możemy inaczej zacząć Chelsea Bridge już teraz i myślę, że posłuchamy jeszcze The Cat Walk to jest temat napisany właśnie na potrzeby tej sesji przez Maligana i Webstera tak. i tu usłyszymy ten koci swing i brzmienie fantastyczne całego kwintetu Hmm Kolejny szlagier, kolejny gwóźdź, możemy powiedzieć, wytwórni werw. Jerry Mulligan meets Ben Webster. Sesje dwie składają się na ten long play z listopada i grudnia 1959 roku. Chelsea Bridge, Stray Horna i przed chwilą The Cat walk duetu Maligan webster Jory Mulligan, saksofon barytonowy. Ben Webster, saksofon tenorowy. Jimmy Rolls przy fortepianie. Leroy Vinegar na kontrabasie. I Mel Lewis na perkusji. Zespół z zachodniego wybrzeża z LA. Mm, West Coastowcy. Tak. I zupełnie, zupełnie inne brzmienie, inne całości. granie. Inne granie tak. Słychać było ten walking bass, prawda? Winegara. Yy, Słychać było i, i cały kwintet swingujący, bardzo subtelnym swingiem tutaj. Tak. I brzmienie też inne. Chciałem zwrócić uwagę na to, że to jest pierwsza spłyt, którą słuchamy dzisiaj, która nie była nagrana. To znaczy, w ogóle pierwsza, której zaczęliśmy, Brook Majera z Getzem, to jest z Nowego Jorku, studio. Wszystkie Kolejne płyty, jakich słuchaliśmy, to był Capitol Records, a ta płyta, która brzmi przepięknie, została nagrana w studio Radio Recorders przy Santa Monica Boulevard w Hollywood i, i słychać, że troszeczkę inaczej brzmi. Też pięknie. Inżynier dźwięku, ten, ten y, prawa ręka granca, który koordynował proces y, zapisu. Wal tak. Valentin. Ważna postać, prawda? Bardzo. To nadworny inżynier, y, jak nazywał go y, granc dyrektor inżynierii. <laughs> Ładnie. I on, on y, wszystkie sesje za czasów granca nadzorował od strony technicznej. Mm -hmm. Bało to, żeby była odpowiedni y, jakość sprzętu używanego, odpowiednio rozstawione mikrofony. No, generalnie to był ten zaufany człowiek, który miał zapewnić najwyższą możliwą jakość, jaka wtedy była dostępna. Wspaniała y, płyta, która ukazała się w 1960 roku, oczywiście w dwóch formatach. U nas dziś ten stereofoniczny MGV 80 y, 3, 43, nie, to jest edycja mono, a u nas 6104 tłoczenie stereofoniczne. Proszę Państwa, wytwórnia Werf, która urodziła się 70 lat temu. Katalog przepastny, imponujący i bardzo ciekawy, bo nie wiem czy dziś, dziś może powiemy tylko na koniec dosłownie kilka zdań o tym, jak to się stało, że Norman Grant podjął no, dosyć radykalne kroki, ale jak się okazało, wytwórnia przetrwała i lata 60., którymi zajmiemy się w przyszłym tygodniu, no to był wysyp płyt bardzo różnych. Poszły, poszły koncepcje wydawnicze w różne strony. Tak. Powiem tylko, że Frank Zappa i jego zespół Mothers of Invention... Yy, nagrał swój. To już w drugiej części lat 60. W, tak, w, w drugiej tak. części lat 60. Nagrał swój wiekopomny debiut, Freak Out, Freak Out, jeden z pierwszych podwójnych albumów w całej historii muzyki popularnej. no Generalnie 60. lata to kontynuacja sukcesów. Troszkę inny profil już wytwornie, inna muzyka. no Chiciory takie niesłychane, jak na przykład. Yy... Stan Getz i Joa Gilberto z tą płytą taką, która zdobyła Grammy w 65 roku, nagrana była w 64, Grammy za album roku. W ogóle to wygrała ze wszystkimi popowymi płytami. Także dalszy ciąg sukcesów, troszkę inna muzyka ale bardzo ciekawa historia. Tak jak mówiłeś, no, wytwórnia WERW do dzisiaj z sukcesem funkcjonuje. Dzisiaj jest Verve e, e, Group Label się nazywa chyba ta, ten oddział. To jest część dużej, ogromnego koncernu Universal. E, przez te wszystkie lata, może lata 70. To był taki okres, kiedy mniej nowej muzyki produkowano, a, a bardziej wznawiano te no, Przepastne katalogi i znakomite pozycje archiwalne. Lata 80. i 90. To, to znowu produkcja, aż do dzisiaj, produkcja nowej muzyki, plejada znakomitych wykonawców w Werwie, chociażby Charles W latach 90. w ogóle Diana Krell była gwiazdą taką topową dla Werwa. Dzisiaj też znakomici e, muzycy grają. Jest, e, e, e, choćby Liz Wright nagrywa tam Samara Joy z wokalistek. No naprawdę historia jest tak bogata i tak obszerna i tak ogromny dorobek e, wytwórni Werf, że myślę. Mamy mało szans, żeby chociaż ułamek tej Nie historii taki opowiedzieć. To jest też nasz y, zamiar. Zajmiemy się, be, zajmujemy się tymi, tymi oczywiście pierwszymi płytami i, ty, i tym Początkami no, drugim, tej... i tym drugim dojrzałym okresem w działalności winylowej wytwórni werw. Na finał mamy dla Państwa. Może najważniejszy utwór z tej płyty, która otworzyła nasze spotkanie, czyli z albumu firmowanego nazwiskami Stana Getza i Boba Bruckmayera, Recorded Fall 1960. One. Bob Bruckmeier, z kolei mistrz y, guru Marii Schneider, którą przecież tak w dwójce tak, lubimy, która gdzieś mm, kontynuuje, mm. oczywiście w sposób bardzo nowoczesny, współczesny, te wielkie orki orkiestrowe mm, tradycje tak. jazzu. Bob Bruckmeier to jej, jej profesor. Tak, płyta jest nagrana już, jak nazwa wskazuje, bo tytułu nie ma de facto. Tytułem płyty jest zapisek nagrano jesienią 1961, prawda? Tak, ale to, to, jest, to, jest, to jest tytuł tego long playa. Tak, hmm. czyli tytuł taki dosyć mało poetycki. Roboczy. Bardzo roboczy. I, ale to już samo to wskazuje, że jest to płyta nagrana w erze, kiedy Norman Grant już nie był producentem i Val Valentin też nie był inżynierem. To jest epoka nowego, wybitnego producenta Grida Taylora, który był do 67 roku, był nadwornym producentem Berwa, dopóki nie przeszedł do ANM, a potem do swojej CTI, wytwórni własnej. I to jest właśnie e, jego pomysł na nagranie tej płyty Getza z Po, tak jak mówiliśmy na początku, po trzyletniej nieobecności Getza w, w Stanach Zjednoczonych. E, tutaj na okładce w, w, w, i w ogóle na, tak jest pozycjonowane to wydawnictwo, że Gez jest tym wiodącym e, artystą, natomiast jak się popatrzy na listę kompozycji, to widać, że Bruckmeier dostarczył większość materiału i on tutaj jest tą postacią od strony kompozytorskiej wiodącą. Mm. Też mówiliśmy na początku, płyta nagrana też oczywiście klasycznie dla Werwa w tym czasie w wynajmowanym studio i to było studio w Nowym Jorku, rodziny Nola. I też oni się oni mieli troszeczkę inną filozofię nagrywania, w, tak jak mówiliśmy, jeżeli chodzi o używanie pogłosu. kapitol miał swoją Kapitol sunął z tego, że miał siedem komór pogłosowych, prawda? Pod, pod budynkiem każda o innym rozmiarach, o innym pogłosie i tak dalej. Tam cuda robili z tymi pogłosami. Tutaj inżynierem był właśnie Tom Nola. Tu był to syn, syn, bo mhm. firma była własnością ojca i syna i, i syn był tutaj inżynierem, który nagrywał. Też mieli oczywiście najlepszy z dostępnych sprzętów w tamtym czasie, chociaż wszyscy generalnie opierali się na, na świetnych magnetofonach Ampexa i na znakomitych mikrofonach niemieckich AKG, yy, a głównie Najmany. Chociaż czasami do, do dęciaków używano RCA, takie wstęgowe mikrofony amerykańskie. No ale podstawa to były właśnie głównie Neumanny i AKG niemieckie, więc jak się porównuje yy, zaplecze technologiczne tych wytwórni, wszystkich takich topowych, to mniej więcej podobny standard yy, oferowali w tym czasie. Zamykamy, stawiamy kropkę i na, na zakończenie Menuet. Yy, menuet Circa 61, bo jesteśmy w roku... 1961 Roy Haynes, perkusja, John Neves, kontrabas, Steve Kuhn, fortepian, Bob Bruckmeyer, Puzon i Stan Getz, saksofon tenorowy, brzmienie longplaya teraz tego oryginalnego z 1961 roku. Magdalena Wojtulani zrealizowała dzisiejsze 811 wydanie Dużej Czarnej. Kłaniamy się Państwu. Moim gościem był Jerzy Cichostępski. Dziękuję, do widzenia. Przemek Psikuta, do usłyszenia.